Wodymicki, Radio Radiolus, tak właśnie, na 91,6 FM i na tych właśnie falach albo przez kabel, czy też na falach Ethernetu, Internetu i innych Wi-Fi e, przychodzimy do Was my. Czyli Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński i Gosia Killer, która nas realizuje. No i razem z nami i całym tym dobrodziejstwem przynosimy wam newsy i informacje ze świata gier oraz trochę takiej wiedzy, która z tego popłynie, bo mamy dla was taki, taką rozmowę dość mądrą. Tak, ale pierwszym newsem właściwie nie jest news, bo wszyscy o tym chyba już wiedzą, że w Ameryce w ubiegły piątek był tak zwany czarny piątek. Czarny czyli piątek. taki dzień, kiedy się robi promocje przeświąteczne, żeby kupować... A wiecie czarny piątek? Nie, wiemy czemu czarna środa, ale nie wiemy czemu ale czarny piątek. Czarny piątek jest dlatego, że e, jak się kiedyś y, robiło zestawienie zysków, y, zysków i strat, to jeżeli się mówiło, że jest się na czerwonym, to znaczy, że miało się straty. Jeżeli się jest czarnym, to znaczy, że był zysk. No i ponoć to, ten piątek to jest pierwszy piątek, w którym y, ludzie, którzy sprzedają to są zyskowni. W roku, pierwszy raz w roku. Czyli teraz zaczynają zarabiać. Aha, w sensie, że y, spłacają to, co mieli... Że jesteśmy już w czarnym, czyli nie tracimy. Tak, to, dlatego, to trochę ta, późno. Tak, tak, to się tutaj tego się wzięło. W Ameryce to jest takie dość popularne, u nas to jest jeszcze, no naśladujemy powoli zachód i Świeże. też u nas się pojawiają te czarne piątki, nawet całe czarne weekendy widziałem już w naszych polskich sklepach growych w internecie. No, zachęcamy tylko do sprawdzenia ofert, bo tego jest tak dużo, że nie możemy nawet wymienić konkretnych miejsc, bo tego jest za dużo po prostu. Nawet, tak. może tak wspomnę tylko, że sklep Square Enix, cyfrowy, europejski, daje Hitmana 2 za darmo. Chciałem to sprawdzić, ale nie udało mi się, bo Trzeba wpisać po prostu podczas kupowania tego hitmana 2 kod free silent Assassin. E, razem? Bez, bez spacji i każde słowo z wielkiej litery. E, no ja chciałem to wpisać, ale przy wpisywaniu tego kuponu rabatowego po prostu mi się wysypywał w sklep. Na każdym razem, nie, może to naprawili. Ogólnie ta promocja trwa tylko do, do dzisiaj, więc nie wiem, czy już jest koniec, czy będzie koniec pod koniec dnia. Ale warto sprawdzić, Hitman ma za darmo, to wiadomo, zawsze coś fajnego. Zawsze to gra, nie? No wiadomo. No ale to o tyle o promocjach, bo tego oczywiście A jeszcze nie, myślę. To że... jest 15 rocznica istnienia serii. Tak, to jest to też... przyczyna, to jest przyczyna tak. tego. No może w promocjach też wspomnijmy też o tym, że w tym sklepie z takim żuczkiem czerwonym, w czarne kropki, będzie od poniedziałku. Wielka lista w ogóle. Wielka pula różnych gier w różnych cenach y, atrakcyjnych. I to jest kolejna z tych promocji y, przysiątecznych, na które warto spojrzeć, bo tam są też gry konsolowe, nie tylko pc Ale może przejdźmy do już takich rzeczy związanych z promocjami. Na przykład y, The Astronauts, czyli ludzie, którzy odpowiedzialni za y, Itana Cartera, za zniknięcie Itana Cartera, ujawnili tak p, mimochodem, boczkiem, że tworzą nową grę. Oczywiście nie, nie było jeszcze chyba z tego, co widziałem, żadnej zapowiedzi prasowej, ale y, było ogłoszenie na skillshot.pl. Że poszukują ludzi od sztucznej inteligencji. Dlaczego? Bo w swojej nowej grze, która ma być Open World Action Adventure, yy, mają być też yy, stworzenia i ludzie, którzy muszą oczywiście mieć jakąś inteligencję, więc dlatego szukają takich ludzi do, swojej, yy, do swojego studia. Ja coś czuję, że to jest początek Skynetu. <laughs> Jeszcze nie, to jest tylko sztuczna inteligencja dla postaci w grze. Ale mm, oni twierdzą, że ta gra będzie już czymś takim bardziej growym, a nie Explore... No wiadomo, to co było Ethan Carter to raczej był tak zwany Walking Simulator, czyli gra, w której się dużo eksploruje, a raczej mało interakcji wykonuje. Ta nowa gra ma być czymś o wiele innym. No jesteśmy tutaj bardzo ciekawi, co to w ogóle będzie, bo Open World po pierwsze, Action Adventure to dużo zjastuje, ale też no nie wiemy, co nam zaproponują w Mam nadzieję, że niedługo już się pochwalam trochę bardziej o co im chodzi. Kolejna rzecz to, że to taka, że Ktoś, jacyś fani, grupa fanów tworzy świat Fallouta 1 na silniku Fallouta New Vegas. Także się nazywa Fallout 1 The Story i po prostu przyniosą całego Fallouta 1 na ten silnik trójwymiarowy. No to może być interesujące. Dla ludzi, którzy nie się są w stanie przebrnąć przez otoczkę e, graficzną jedynek i jedynki czy dwójki i jakby mechanikę, bo to jednak trochę się różni, no to mogą dostać Fallouta New Vegas, a no, ja, ja na przykład nie jestem takiego zdania, że Fallout 4 wcale lepiej nie wygląda niż Fallout New Vegas, więc... Dla mnie to są trójka New Vegas i czurka to, to sama graficznie, ale co będzie ciekawego w tym modzie, jakby, czy w tym przeniesieniu, to, że y, ma nie być walki turowej. Nie wiem, czy będzie VATS, bo w sumie tak słynili, że nie ma walki turowej, więc nie wiem, o co w no tym Prawdopodobnie podnieść. będzie VATS, no. VATS pewnie będzie. I y, że lokacje będą ograniczone, tak jak w Fallout 1, że mamy tylko taki wielki kwadrat, jak z niego wyjdziemy na brzeg, to wejdziemy na mapę świata. Po. I w tym też tak będzie Nie będzie otwartego świata całkowicie No i oczywiście po drodze można napotkać takie enkantery to, to ma sens, bo to jednak była część, część Istotna tej gry że się... No tak, że się podróżuje po mapie, a tylko w lokacje konkretne wchodzi Kolejna rzecz może To to, że Pro Evolution Soccer najnowsza część od 2016 Będzie grą free to play Ojej, Ale na jakich zasadach? Tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że będzie na początku bardzo mało drużyn, bo będzie chyba z tego z sześć czy 8, ja pamiętam. Czyli na takich zasadach? Z czego okay. kilka, kilka klubów i chyba dwie drużyny narodowe. Ale co będzie można tam kupować, jak, na co będzie przeznaczona ta waluta w grze, tego dokładnie nie pewnie, wiemy. Pewnie na, na fryzury dla naszych piłkarzy. Ja no, myślę, że na jakieś kolejne kluby chyba. I podobno właśnie też za, za zwycięstwa będzie można zarabiać te wirtualne coś tam, co tam będzie walutą. Więc nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Nie wiem, czy to w ogóle jest y, już stanowa nowa część, czy to jest jakiś spin-off tej nowej części. W każdym razie PS 2016, Grand free-to-play. Y, ale tylko na początku na PS3 i PS4, to jest jeszcze bardziej ciekawe. Kolejna rzecz, y, za nami Global Game Awards, czyli jeden z wielu plebiscytów y, dotyczących gier wideo. Tam y, Wiedźmin, chyba taka najbardziej nasza znana gra, zdobył 11 nagród, w tym tę najważniejszą, czyli na grę roku 2015. Ale już niedługo, bo 3 grudnia będą też y, Game Awards. Kolejny playlist. Tam również jest nominowany, w tym również kilka innych polskich tytułów, więc mamy nadzieję, że tych nagród jeszcze pozdobywamy. Co dalej? Może to, że już jakiś, jakiemuś fanowi udało się uruchomić funkcję Remote Play z PS4 na PCC. To jest domyślnie, że to działa na. Yy, na wicie, tak? Na, Vici, na I chyba na dole. Na jakimś telewizorze od Sonego, ale nie na PC-tach. Ktoś to zrobił, że działa na PC-tach, a uwaga, teraz sam Sony. Ogłasza, że to będzie robił. Tak, że będzie to robił, żeby działało na PC-tach. To jest trochę śmieszne, bo yy, konsola to zawsze nie walczyła, z tym PC-tem się odcinała, a to nagle graj w gry z ps na PC-cie. No ale jednak muszą zaoferować jakąś taką opcję, którą oferuje Microsoft, tak? Bo Microsoft już od roku trąbi bodaj o tym, że yy, na dziesiątkę będzie można streamować gry z Xbox One więc PlayStation i Sony też tutaj coś takiego oferuje. No i jest też oczywiście na, na całości ten jest Steam, który trochę w drugą stronę działa ze swoją ofertą, ale też jest, więc to jakby trochę już bardziej się ta granica może zaciera, tak? Tym bardziej, że konsole te obecne no Są bardzo podobne, jeżeli chodzi o architekturę, do pc nie? Ale ciekawostka, nie można dzisiaj oficjalnie podpiąć pada od ps do komputera? Czy będzie się dało, jak wypuszczą ten dodatek? No to jest ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie. No, czy w ogóle Microsoft... Nie no, to sami będziemy ksaleć te serowniki w sumie dla tej... O no, mniejsza, no na pewno myślę, że ktoś na to spojrzy, źle okiem i będzie można używać pada od ps również na kompie. Okej, okay, to może na razie wystarczyło tych newsów? A teraz, potem powiemy o, czym, o, o tym, co będzie. O tym, co będzie, tak, bo zbliżasz się nowy miesiąc, bo to już jest dzisiaj, który dzień 29? 20... Nie, nie, nie, Tak, 29? Tak, 9, czyli za będzie listopada, a potem będzie grudzień i w grudniu nowy miesiąc, nowe gry, no ale o tym zakończę. Nie jest jakoś rewelacyjnie, ale coś jest. Słuchajcie akademickiego Radia Lustra 91 i 6FM. To jest audycja Masz 3 życia, czyli audycja o grach wideo, i przechodzimy do premier grudniowych. Tak, czyli ja mi... ostatni miesiąc w tym roku. na jak no, zwykle to grudzień. No, dalej bardziej się nie da, 13 miesiąca. Nie ma chyba, że piszą po amerykańsku daty, to czasami wychodzą cuda. E, no, ale tak tutaj jest zabawnie, bo mm, większość tych dat jest jednocyfrowa, w sensie dni, więc jakby z początku grudnia jeszcze są wypychane gry, a potem to już chyba ludzie przerywają wydawać i czekają albo na styczeń, żeby się załapać na nowy rok i dalej albo no po prostu zaczęła już ta posłucha druga w sezonie. Moje pytanie, przecież teoretycznie powinno być tak, że gry powinny wychodzić tuż przed świętami, żeby kupować to jako prezent, żeby duże były zyski ze sprzedaży? A jakoś tak się stało, że te lepsze gry wyszły w listopadzie albo wyjdą w styczniu. W styczniu może dlatego, żeby się załapać na nową... E... Żeby była świeższa ta gra, tak? Żeby może na nowy budżet weszła albo na nowe jakieś plebisyty gier. Ale wiesz, to też może być właśnie przez ten Black Friday, że jakby tu liczę na to, że to jednak A, Może przez Black Friday jeszcze. I no, dlatego, no, może... dlatego tak jest to zrobione, bo teraz, no bo teraz mamy tak, na przykład e, z nowych gier, no, Just Cause 3 czyli kolejna jakby część e, gry, w której no właściwie chodzi o to, żeby robić chaos. Gramy jako agent specjalny i w tym momencie to będzie okolice e, śródziemnomorskie. Jakby ta, taki klimat, bo poprzednio to były jakieś takie właśnie e, trochę dżungli, trochę, trochę jakby powiedzmy Ameryki Południowej, te okolice, nie? E, I no teraz jesteśmy w, właśnie w okolice śródziemnomorskich, robimy dokładnie to samo, co robiliśmy w dwójce, Czyli yy, szerzymy chaos. Nawet chyba taki jest wskaźnik chaos. Im więcej rozwalimy rzeczy, tym więcej chaosu zrobimy. Jak zwykle ogromna mapa. Tak, ogromna mapa i po prostu to jest jeden wielki sandbox. i no, no i ta gra nie ma innego celu, jak robienie chaosu. Każda misja jakby polega na tym, żeby zrobić jakiś no rozwałkę jakąś, tak? I, i oni się z tym nie ukrywają, że tu jakby głównie o to chodzi, a że E, no, fabuła to fabuło. Różnica jest taka, że e, tak jak w poprzedniej części mieliśmy nieskończony zapas spadochronów, to teraz mamy ten taki e, strój e, człowieka wywiórki. A, że my, kojarzę to. Możemy sobie szybować, nie? Więc jest, jest, Niektórzy jest, tak naprawdę w życiu latają. No, to znaczy tylko nie mają nieskończonej ilości spadochronów, ale no jest, jest, jest to jakiś takie właśnie ciekawostka, że to jednak... To, to zawsze te gry tak... E, no, Wyróżniało i to sprawiało, że jest ciekawe. Just Cause 3, 1 grudnia na no wszystkie platformy te najważniejsze, czyli PC, PS4, Xbox One. Na, ten sam, na te same platformy jest też druga wielka gra. Ten którą, sam dzień nawet. Na no ten sam dzień Rainbow Six Siege, e, czyli no kolejna z odsłon, tylko tym razem jest zajęta trochę walką taką asymetryczną, tak. To chyba jest 4 na 4 5 na 5 nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że jedna drużyna broni budynku, druga próbuje się tam dostać i uratować. Czyli faktycznie obleżenie. Obleżenie. A to jest tak zwykle taki dobry starej music, tak, że taktyka, tak, planowanie. To jest jednak gra grupowa i jakby pod to to się robi. Więc no, jeżeli ktoś lubi to takie coś. Yy, mamy też jakby Nie trochę... wiem, czy dalej idziemy platformami, czy datą? Nie, myślę, że datą. Jeszcze mamy odgrzewanego okay. kotleta Chivalry Medieval Warfare, czyli z gra z 2012 roku, która jest no po prostu takim first person slasherem. Bo jesteś rycerzem, widzisz przez swoje szparki hełmu i naparzasz innych. Jak mnie patrzeć, to nie ma takich gier dużo, bo są fantazy oczywiście, ale typowo takich średniowiecznych No, są dwa. Jest właśnie Chivalry i War of the Roses. O to jest taki bardziej e, sieciowy. No, to wszystkie są sieciowe. Aha, też. to, też. To są sieciowe okay. gry. Przede wszystkim. Nie, podejrzewam, że tutaj można coś grać na, jednym, na jednej kanapie w dwie osoby, ale no, to jakby w tym o to chodzi. Okej. Okay. I to jest jak, jaki dzień grudnia? Też pierwszy. I jaka platforma? No i GS ps 4, czyli nowe konsole. Okej, okay. dalej co masz? Bo czy może ja mam błędy? Ja no to teraz Wii U. Tak. No, Wii U. No to jest jedyny taki wielki hicior na Wii U, który wyjdzie w grudniu, czyli Zenoblade Chronicles X. Na zachodzie oczywiście wychodzi 4 grudnia, bo fani już się dawno nim cieszą. My mogliśmy w niego pograć tylko na różnych targach. Był no. na PGA, był na Warsaw of no, Games. W Japonii już od jest. Maja? Albo czerwca? No nie chodzi. mają fajnie i zawsze. To jest hmm. chyba pierwszy Zenoblade na Wii U. Tak, to ja jest wiem. pierwszy Zenoblade na Wii U Poprzednia część miała Reedycję na, na 3DS -a. Tak, na 3 a był Zenoblade Chronicles, po prostu 3D No, no, to, to jest, tak. trzeba było zaznaczyć to na 3 ds A wcześniej jeszcze był na Wii Jakiś Do, Dokładnie ale już ten powiem. sam, dokładnie ten sam Xenoblade Chronicles okay. No i tam potem była jeszcze seria Zino Ale to już nie, nie zagłębiałem się tak bardzo Bo to w sumie przypadkiem wyszło Tylko dla maniaków mm. I tego samego dnia wychodzi jeszcze gra na 3DSa Mario and Luigi Paper Jam. To jest, co to jest? To jest połączenie takich gier z, z, z Mario i Luigi oraz y, pay, Super pay, Paper Mario, czy tak to się nazywa. Y, gramy po prostu taka platformówka z zagadkami, y, gdzie mamy trzy postaci: Mario, Luigi i tego papierowego Mario. I on ma takie skille, że na przykład potrafi przejść. On jest oczywiście papierowy, więc jest płaski. I on potrafi przejść między takimi. W, w takich szczelinach, y, gdzie nie mogą się zmieścić. Y, w Mario. A to jest takie ciekawe, bo to jest dwuwymiarowy to jest Mario na 3DS-ie. Tak. Takie normalnie zakrzywia wcześniej, powiem. Więc y, takie coś wyjdzie. To jest y, po prostu jakiś spin-off w serii ogólnie, gier z Mario. Więc ja tu jeszcze mam 8, to już nie gra, a dodatek. 8 grudnia wychodzi dodatek do Basis pierwszy. Ale nie bez powodu tak szybko nowy dodatek do Battlefront. Bo to jest za darmo, tak? Ten nie jest za darmo. Oj, tego ci nie powiem, nie sprawdzam. Mi że... się wydaje, że to nie za darmo, to jest Battle of Jaku. Ale Jakku. to nie jest... wiem to się wymaga. To jest chyba za darmo pierwszy DLC. Oczywiście wszystkie trzy platformy najważniejsze i. Mm, co jeszcze ważne to, że on w pewnym sensie jest prequelem do tego, co jest w filmie, bo ktoś mi tłumaczył, że na trailerze widzę takie statki, wraki statków wbite w ziemię. I w tej grze w tym dodatku się dowiadujemy, dlaczego one są wbite w ziemię, albo. Uczestniczymy w tej bitwie, w której one zostaną wbite w ziemię, te statki. O, to ciekawe. Ciekawe co brzmi. E, na pewno są jeszcze dotyk do Simsów. Nie pamiętam kiedy, ale jest. W grudnia jakoś. No i to jakby, no, no tyle, no. Biednie. Czekamy to, na styku. To, to jest ciekawe, bo tu znalazłem coś takiego, co się nazywa Lightning Returns Final Fantasy XIII i to jest na Windowsa coś. I to jest... O, proszę. Czyli... Gra Final Fantasy XIII w końcu się pojawiła na Windowsa. Interesujące to jest. Myślę, że wszyscy, którzy chcieli się zagrać, już zagrali na konsolach. No, albo się zmęczyli poprzednimi częściami, tak. Bo to <grym> jednak Final Fantasy XIII miało, uwaga, trzy części. Było Final Fantasy XIII, było Final Fantasy XIII 2.2 i potem, żeby nie robić głupoty i robić Final Fantasy XIII.3, czy 2.3, to zrobili Lightning Returns. Co ciekawe, w pierwszej grze miałeś trzy postaci, w drugiej, posta w drugiej grze miałeś dwie postaci, czy trzeciej masz jedną. O, to jest jakiś pomysł na zrobienie jednej części gry. I zrobili trzy gry z tego na tym samym silniku. Fascynujące to jest, ale powiem ci, że gra była fascynująca do oglądania, się fajnie w nią oglądało, bo to jakby do tego się sprowadza. No, Jeden wielki fantasy zazwyczaj jest trochę epickie No ale na przykład nie wyjdzie w grudniu To co miało wyjść, czyli Star Fox 3D Tak, ani linka się w tym momencie Nowego linka się w, tej, w, tej, w tym miesiącu Ani w tym roku nie doczekamy A nie wiem czy nie miało wyjść w tym roku Czy przesunęli, y mieli zrobić remake Zelda. Twilight Princess? Tak, Twilight Princess w HD y to Chyba nowa już, w nowym, w nowym roku no, Szkoda No ale no ja myślę, że Nintendo się już przygotowuje do yy, nowej platformy. Tak, bo my czekamy wszyscy z niecierpliwością na ten 2016 rok, bo wtedy ma głosić coś więcej powiedzieć w ogóle o swojej nowej platformie, która jest teraz określana mianem NX. NX, tak, to ma być po prostu kosmos i, i nie wiadomo co. Yy, tu jest powiedziane, właśnie szukam, w marcu będzie 2016 roku wersja HD na Wii U. Okay. Tego Czyli... Twilight Princess. I to jest ciekawe, bo yy, to jest gra, która jest jeszcze z GameCube No jak, y... jak jest dobra, to doją. Ogólnie przyszły rok jest y, rokiem Zelda. z tego co słysza... Nintendo mówiło w na... Nintendo Direct'cie, więc oni będą dużo re... takich zeldowych rzeczy robić rok. No rok. To, cie... tak, to jest bardzo fajna gra ta, ta, ta. E, Co ciekawe, taka ciekawostka, teraz będą trzy wersje i tylko w jednej z nich link jest praworęczny. A czemu? Bo zwykle jest leworęczny, ale machanie tym padem od Wii lewą ręką było głupie, więc zmienili i gra jest odbiciem lustrzanym. A da się zrobić na starym Wii, że jak grasz w grę, to możesz grać lewą ręką na przykład? Nie wiem. Nie mam starego. Czy to w ogóle ma wpływ na granie leworęczne osoby? Nie okay, wiem. Okej, ale mniejsza o to, z tym, mniejsza z tym kończymy temat premier. I wracamy do Was za chwilę. Akademickie Radio Luz. Na 91.6 FM i masz życie i potęga po prostu techniki, która pozwala raz, że słyszeć wam, nas, a dwa, pozwala słyszeć wam i nam nagranie, które było z rozmowy, która już była, więc przenosimy się trochę w czasie. A o czym ta rozmowa? Niedaleko w czasie, bo do wczoraj do godziny 18.30. No ale czekaj, w tym momencie jest już niedziela. Tak. to, jakby mógł chciałby się przenieść do soboty? No ja nie, bo ja jestem chory i musiałbym jeszcze raz kolejną noc leżeć w łóżku. No dobra, wyjątek. Potwierdzający regułę. Okay. Co to za to, nagranie? To, to było spotkanie z Marcinem Kosmanem. Ono się odbyło w ramach takiego cyklu Laboratorium Gier Wideo, organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski i Stowarzyszenie Badaczy popkultury i Edukacji Popkulturowej Trickster. W ogóle w ramach tego cyklu są organizowane różne wykłady, prelekcje, na które was serdecznie zapraszamy i zapraszaliśmy was, wciąż was zapraszamy śledźcie w ogóle na Facebooku informacje, które się rozwija no i wczoraj było w Empiku w Renomie Wrocławskiej spotkanie z Marcinem Kosmanem jeżeli wie, jakim jakimś Marcin Kosman, to to jest człowiek, który pisał kiedyś do czasopisma PSX Extreme, pisał do Play'a coś tam się ocierał o portal Gamezilla, aktualnie jest redaktorem naczelnym Poligami, to również portal o grach, no i to wokół czego to spotkanie się toczyło czyli jest autorem książki nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier wideo Komputerowych, przepraszam, polskich gier komputerowych. Tam było gier komputerowych. I na tym spotkaniu właśnie roz była rozmowa z Marcinem, głównie o jego książce, o tym jak ją pisał, jak zbierał do niej materiały, jakie ma odczucia względem tych polskich gier ich historii, w ogóle naszego polskiego rynku. No i. Oczywiście cały wywiad, zresztą jest wywiad zrobiony z, z Marcinem Kosmanem, naszego autorstwa. On się ukaże i na naszym Facebooku, na naszym YouTube. Jeśli uważnie, będziecie mogli go już niedługo obejrzeć w całości. A my wam dzisiaj chcemy zaprezentować e, fragmenty tego wywiadu, pojedyncze pytania, e, jako zajawkę tego, co usłyszy, usłyszycie w pełnej wersji. E, wywiad przeprowadzał Michał Chowełka, czyli jeden z współprowadzących naszą audycję, którego dzisiaj z nami nie ma. E, I może e, Posłuchajcie teraz tego, jak się Marcin Kostan wypowiedział na pierwsze pytanie odnośnie wojny pc z konsolami. Przez wiele lat na pewno spotkałeś się z tym, że w internecie trwa wieczna wojna konsolowcy kontra owcy czyli jak to tam nazywają PC Master Race Jakie jest twoje zdanie na temat, może nie tego co jest lepsze, ale co sądzisz o całej tej wojnie? To ja najpierw pół żartem powiem, że no, powinno się używać urządzeń w tym celu, dla których powstały tak? Konsole powstały do grania, braka powstała do prania, a komputer powstał na przykład do internetu i do pisania tekstów Ale to oczywiście pół żartem, bo jak wiadomo niekiedy na komputerze bywa lepiej zawsze były jakieś konflikty. To po prostu ludzie mają wpojoną chęć ogromną żądzę, aby znaleźć sobie jakiegoś wroga. Czy to jest komodorowiec? No, co nas obchodzi, że ktoś gra na komodorku, jeśli my sobie gramy na Atari, tak było kiedyś. Potem była wojna Atari z Amigą. Potem Amigi z PC'tem. Potem konsol z PC'tem. Oczywiście między konsolami również jest wojna, tak? Bo jest PlayStation, i jest Xbox. Nawet na jednym PlayStation są gry typu FIFA i prawdopodobnie Soccer. I też już fani na siebie naparzają. A nawet jeśli grałem w jedną grę w FIFA, no to są fajnie realu i są fajnie nie ma możliwości, żebyśmy sobie nie znaleźli jakiegoś wroga i przeciwnej strony, z by się można trochę jakoś, nawet to niekiedy ona osiąga trochę hamskie rozmiary, więc to wtedy jest niesmaczne, ale trochę żarcików może się można, akurat PC Master Race mnie śmieszy, tym bardziej w momentach, kiedy wychodzi Batman na WCETA i wtedy się okazuje, kto tu jest Master Race. Książka Marcina Kosmana kończyła się mniej więcej na tym okresie, ona chyba była nazwana? jakoś na początku tego roku. Nie pamiętam dokładnie, kiedy wyszła. W każdym razie historia, która w niej przedstawiona, kończyła się mniej więcej na grach takich jak Dying Light i Wiedźmin 3. No i to Wiedźmin 3 aktualnie jest taką chyba najbardziej rozpoznawalną polską grą. I on, o nim też dużo było, dużo się, się toczyła rozmowa, padały pytania dotyczące Wiedźmina. My też zapytaliśmy o Wiedźmina, ale trochę nie bezpośrednio o Wiedźmina, tylko o sam o samą mitologię słowiańską. Niewiele jest gier, jeśli w ogóle jakieś takie są, które nie, nie, nie interpretują takich mitologii popularnych jak nordycka czy jakieś może greckie rzeczy, które są już powiedzmy oklepane i sto razy przeglądane w grach. Tylko właśnie mitologia słowiańska, bo Wiedźmi czy się charakteryzuje tym, że tam pojawiają się takie potwory i takie zjawiska, o których w tych innych mitologiach nie słyszeliśmy, a których jest oczywiście pełno w mitologii słowiańskiej. I my zapytaliśmy Marcina Kosmana, właściwie Michał zapytał Oto czy w ogóle słowiańska mitologia w grach ma jakiś sens, ma jakąś przyszłość. W planach jest coraz więcej gier związanych z tą słowiańską mitologią. Czy to jest dobry kierunek dla gier, czy to polskich, czy niepolskich, żeby jednak y, tą słowiańską mitologię wykorzystywać? Ja myślę, że to, to Wiedźmin zrobił świetną robotę, jeśli chodzi o bardziej słowiański klimat. Amerykanie zachwycili się właśnie tym, że ta gra jest inna, że to nie jest takie generyczne fantazy, które są smoki i czarodzieje i krasnoludy tylko pojawiają się y, jakieś rasy, których oni kompletnie nie znają. Chodzi też o ten klimat. Nie, nie jest to ten klimat. No, oczywiście możemy go trochę porównać z Gromotron, ale gra o tron i tak jednak jest trochę amerykańska w tym takim swoim podziale na, na, na brudny świat i na, na jakieś tam ideały i, i dobre wartości. Wiedźmy jest niebanalny. i myślę, że to, to zachwyciło graczy nie, nie, nie tylko w Polsce, tylko właśnie poza Polską. Tą swoją innością, bo w grach RPG zbyt wiele jej nie mieliśmy. Ja mam nadzieję, że jak pójdzie fama, że jakaś kolejna polska gra ma klimat lekkosłowiański, taki niebanalny, to będzie w tym momencie atut, bo mam nadzieję, że zrobi się moda. Moda to może za duże słowo, ale, ale były gry, które miały, wykorzystywały mitologię nordycką albo jakieś wierzenia japońskie i to były udane tytuły i ludzi porywała ta inność. W przypadku Okami na przykład, świetnej gry, która była mocno osadzona w historii Japonii i wydaje mi się, że jak najbardziej dla takich gier penetrujących, jakieś rejony rzadko penetrowane, to jest dobry kierunek. Ostatnia wypowiedź Marcina Kosmana, którą usłyszycie dzisiaj u nas w audycji e, dotyczy bardzo prostego pytania, które zdajemy chyba wszystkim osobom, z którymi przeprowadzamy wywiady, mianowicie e, jaka jest ulubiona gra Marcina? Jaka jest twoja ulubiona polska gra wideo? To jest chyba Teenagent, bo grałem w niego przypominając sobie te, te stare dzieje i, i zbierając materiały do książki. I odpaliłem go i z rozpędu skończyłem, bo dalej się w to gra doskonale. No stare przygodówki w ogóle się doskonale starzają i wciąż sprawiają wiele radości, bo chodzi jednak o, o humor, o dialogi, o, o tempo, a to jest dalej w się na bardzo wysokim poziomie. A grafika 2D, no to, to wciąż wygląda lepiej niż pierwszy produkt grafiki trójwymiarowej. Dlatego chyba Teen Natomiast jeśli chodzi o, o trochę noszę tytuły, no to Wiedźwimszy zdecydowanie to, to hit tego roku i w ogóle ostatnich lat byłem pod wielkim wrażeniem, no właściwie do dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem całej gry. I to wszystko, co dzisiaj dla Was mamy, z, y, jeśli chodzi o wywiad na cinek Kospanem. Całość możecie usłyszeć y, już niedługo, będziecie mogli usłyszeć na naszym kanale YouTube. YouTube komu kośnik masz 3 Życia. Też będziemy o tym na pewno wspominać na naszym Facebooku, Facebook komu Kośnik Masz 3 Życia. Y, a za chwilę w sumie.. Y, Przejdziemy jeszcze dzisiaj do jednej rzeczy, mianowicie Mateusz Wam opowie o jednej grze. Tak, pójdziemy do teatru. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM, to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I o jednej grze dzisiaj Wam opowiemy, mianowicie o grze Battle Block Theater. Jest to gra, w której nazwa mi nic kompletnie nie mówi, dlatego już oddaję głos Mateuszowi, który nam wszystko wyjaśni. Tak, Battle Block Theater. To jest trzecia gra studia Behemoth, no i jakby dalej jest podobna w estetyce, czyli są, jest to gra w 2D i jest ręcznie rysowana, tak? Wszystko jest rysowane i bardzo takie kolorowe, ale o co w tej grze chodzi? No chodzi o to, że płyniemy sobie statkiem SS Przyjaźń, tak się to nazywa, a potem jest Sztorm. No i lądujemy na wyspie, bezlu bezludnej czy nie, jakiejś takiej dziwnej wyspie. No i chowamy się w opuszczonym teatrze, ale okazuje się, że ten teatr nie jest opuszczony, tylko jest yy, miejscem, w którym wszyscy nasi przyjaciele z tego statku SS Przyjaźni zostali zabrani, uwięzieni i są zmuszani do brania udziału w śmiertelnych pokazach teatralnych. Dlaczego śmiertelny? Ponieważ na scenie są różnego rodzaju pułapki typu lawa, typu armaty itd. i tak dalej. I tu mi się cieszy, jak nasi przyjaciele umierają. A tu tłumem są koty. Więc koty schwytały ludzi, żeby zczerpać rozrywkę z tego jak oni giną na scenie. Ja wiem, czy to są ludzie. Jesteśmy takimi blockheadami. Mamy takie no bardzo takie schematyczne powiedzmy ciałko. Do tego mamy łepek, który może być różnego kształtu. Może być kulką, może być kosteczką, może być taką piramidką. I... No i mamy taką postać, no i nią tam pomykamy po tych planszach. Skacząc, unikając pułapek i tak dalej. E... Raz humor jest bardzo, bardzo fajny w, w całości, ponieważ e... mimo, że gra jest platformówką, to jakby jest jakaś spięta jakąś historią. I historia jest w dość taki zabawny sposób przedstawiona jako teatrzy kukiełkowy. Więc no dlaczego kukiełkowy? No bo są na patykach te bohaterowie. Co się, ten, którym starujesz też jest na patykach? No nie, one tylko w, w tych pomiędzy są na patykach. Jest zupełnie inny styl zastosowany do y, scenek, jak do faktycznej gry. Aha. Jest po prostu tak sztapy wrzucone, ale no robi klimat tego, jednak że to jest jakiś taki nie do końca... Y, ja bym powiedział, nie do końca poczytalne opowiadanie tego wszystkiego, co się tu dzieje. Jest na tego powód, ale, ale sama, sama mechanika i sama same tutaj rozgrywka jest bardzo bardzo zajmująca, bo jest naprawdę solidna. Jednak platformowanie jest solidne i to nie ma tak, że no nie wiadomo gdzie się stoi i tak dalej, tylko ka w każdym momencie dokładnie wiadomo gdzie co jest i, i jak się zachować. W sensie, że, że jest bardzo dobra, sterowanie jest bardzo dobre. No i ma w sobie element, który tutaj nazwali to e, koopcjonalizm. Całą kampanię można przejść właśnie w trybie kooperacji, z tym, że e, każdy z graczy osobno zbiera punkty. Mhm. I o ile, żeby dojść do końca faktycznie trzeba e, sobie pomagać nawzajem, to są miejsca, w których są e, właśnie opcje na na końcu na przeszkodzenie i drugiemu graczowi w czymś i tak dalej, więc jest, jest ciekawy taki właśnie pomysł na połączenie tej właśnie e, współzawodnictwa z kooperacją. Ale na końcu to ma jakiś... E, w sensie dlaczego my chcemy walczyć z kimś? Co się dzieje na końcu? To ja mam powiedzieć co się dzieje na końcu? W sensie na końcu planszy czy na końcu na, gry? Na końcu planszy, w której niby pomagamy sobie, a niby ze sobą walczymy. Bo to jest tak, jeżeli dojdziemy do końcowej końcowej mapy, to mamy jest odliczanie jeżeli nie dojdziemy do tej, do tej bramy drugą, jako druga osoba nie dojdzie, no to pewnie ma jakieś tam kary za to. Znaczy mniej mhm. punktów. No to chodzi tylko o punkty, tak? E, że jesteśmy w stanie pokazać, że tutaj było e, mniej punktów, więcej punktów i tak dalej. E, I to jest jedna rzecz. I tutaj jest e, strasznie dużo jest poziomów. 300 z tego co pamiętam. Mhm. Więc jest naprawdę... E, nie, przepraszam. 450. 300 jest różnych wzorów e, łebka. Aha. W sensie tego, tego A zawsze gramy tym samym ludkiem, czy? Nie, możemy to zmieniać. To jest kwestia już estetyki. Ona jest typowo estetyczna i są naprawdę różnego rodzaju y, te ludziki. Mamy koty, mamy mamy kosmitów, mamy... Można kotem grać? Y, nie, można mieć łapek kota. Aha. W sensie taki ten, można mieć y, no ninja, można mieć kolesia w czapce, różnego kolesia w innej czapce, no... Kolesia z wąsem. A to my co, wybieramy, czy to, co poziom jest inaczej? Nie, wybieramy sobie. Czyli to ta chodzi... postać, którą gramy, to nie jest jakaś postać fabularnie istotna. To jest jeden z tych gości, którzy, który mhm. płynął na tym statku. E, ale inna, no i jest tego naprawdę tona, ale inna ważna rzecz w tej grze, poza tym, że kampanię główną, która jest olbrzymia i naprawdę zajmująca, bo ciągle jesteś do roboty, ciągle coś nowego, e, możemy przejść albo samemu, albo w kooperacji i każdy sposób jest równie zajmujący. I również można przejść i tak, i tak. I jedno po drugim i to zupełnie będzie naprawdę inna, in, inna, zabawa. I jeszcze w tym w tej grze jest ważna. Mm, tryb multiplayer. Tryb multiplayer jest też lokalny i przez internet, z tego co tu widzę, bo ja to grałem na Xboxie 360, e, a gra jest też dostępna w tym momencie już na e, PC i Maki, więc mm. jakby jest port. E, ale. Gra pozwala na jakby na dwa kontra dwa. W dwóch drużynach dwuosobowych zdobywamy punkty i walczymy przeciwko sobie, a jest naprawdę różnorodna, różnorodny zestaw jakby wyzwań i one są... Każde jest inne. Mamy y, na przykład po prostu zwykłe y, zwykły match, tak? Ale mamy na przykład King of the Hill, że musimy stać w jednym miejscu, ale y, no, Musimy stać w miejscu oznaczonym, dostajemy za to punkty, ale inni nas rzucają, tak? E, musimy zbierać złoto, musimy pokolorować bloczki na planszy, po prostu po nich chodząc. E, I jest naprawdę e, tyle czasu, ile ja spędziłem w tą grę, grając po prostu na kanapie, siedząc z znajomymi i, i łupiąc bloka, to to niesamowite po prostu jest. I to zawsze jest, e, jest łatwe do załapania. Nie jest naprawdę, czy nie trzeba być, nawet nie można być jakoś bardzo lepszym od innych w tą grę. Bo tu jest jednak bardziej istotne jest plani, planowanie. No i mówię, jest, jest całe, całe tony zabawy, zarówno w wersji czy to single player, czy kooperacyjnej kampanii, czy jako gra multiplayer. Jedyne co mam, jakby z czym mam problem w multiplayerze, ale to po pewnym czasie znika jest, że trochę jest jak się ludzie rozejdą, albo za bardzo blisko z siebie przyjdą, to trochę chaos jest na ekranie, jeżeli nie wiadomo kto, kto, je, kto jest kto. Mhm. E, na pierwszy taki szybki rzut oka i no może być trochę na, na, na początku takie mm, mylące, ale poza tym, e, tak jak każdą grę od Behamota polecę, to myślę, że tą najbardziej. Gra się nazywa Battle Block Theater e, i nawet w tym momencie jest chyba w przecenie, więc jeżeli się zastanawialiście, czy czy chcecie jakąś grę kooperacyjną zagrać czy coś, to no pójdźcie tam i to złapcie. Gra imprezowa na Steam'a. Myślę, że tak. To jest przede wszystkim gra imprezowa. Jest na Xboxie 360, a na Steam'ie w tym momencie można kupić po prostu w, jako samą albo w dwupaku. Ewentualnie można czy, kupić bundle z grą, to się nazywa Castle Crashers, która jest kolejną grą taką. Siadasz w cztery osoby i, i lecisz, tak? Mhm. Eee, mówię, ja w to grałem na Xboxie 360, a ta gra wyszła później ma więcej jeszcze kontentu, więc no, nic tylko polecać. Okej, okay, to to było o, gra, to było o grze Battle, Block Theater. Tak. My jeszcze może zareklamujemy się, mianowicie, naszego Facebooka, facebook.com Masz 3 życia Tam są rzeczy. Youtube.com Masz 3 życia nawet twitter.com Masz 3 życia Tam też są rzeczy i te rzeczy warto zobaczyć. I od niedawna nawet możecie nas znaleźć na Instagramie. Jesteśmy Tam na Instagramie. Tam nie ma, ale niedługo będą... na. Filmie. Ale, znaczy, jesteśmy my. No jesteśmy my i będą się sukcesywnie pojawiać kolejne fotografie, związane z grami oczywiście, więc... Tak, tam będziemy, oczywiście. będziemy fotografować swoje pady między innymi, jeżeli was to interesuje. No to także śledźcie nas, bo tam zawsze dużo informacji, dużo kontentu tak zwanego, dużo filmików nawet, to się produkuje na bieżąco. Oczywiście to jest drugie tyle co w audycji, nawet więcej. Także zachęcamy, a my się jak zwykle słyszymy za tydzień. Tak, a tymczasem uważajcie ze Steamem i z wyprzedażami, Spokojami, bo przy bo... może być ciężko. A byli z wami Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński i Gosia Kilar. Dzięki za uwagę. Cześć! Cześć.